podziemie podcastu odcinek dwunasty chorobowy no jestem chory i normalnie. I to jest kurwa skandal. Właśnie, bo jak to jest możliwe, żeby porządny człowiek był chory. I jedno pytanie. Dlaczego? Dlaczego? Powiem ci, dlaczego? Bo nie podobają się niosy w telewizji. Ale ja nie oglądam telewizji. Nie no dobra. E, ponieważ e, zawodzi mnie słuch, to nie wiem, czy odcinek jest przesterowany, czy nie. E, ponieważ nie chcę mi się skupiać na niczym ważnym, bo się zwyczajnie nie da, to odpowiem Wam na komentarze na stronie. Jeszcze dodam, że ta moja choroba polega na tym, że mam 38 stopni, prawie. No to zajmę się księgą gości, czyli wpisami. Byte Eater, którego pozdrawiam jeszcze z poprzedniej serii Podziemia. Fajny gość. Kiedyś muszę z tobą nagrać jeszcze raz. Powodzenia w nowej odsłonie, Radku. Dziękuję pomyślnego wypływania na całkiem już szerokie wody świata polskiego podcastingu. Yy, no, sporo się podcastów świadka polskiego podcastingu, sorry, sporo się podcastów zrobiło i muszę przyznać, że dobrze, dobrze to, To bardzo. dobrze to co, to, no fajnie, bo jest przynajmniej czego posłuchać. A co się stało z Nocą Pod Ziemią, czyli NPZ? Eee. Yy, no na razie to wyparł zwykłe audycję. Ale jeśli będzie jeszcze kiedyś okazja, to bardzo, bardzo chętnie możemy to wznowić. Zrobi się osobą kategorii i już. E, napisał potem jakiś gatto. to. Gut to, got to. Small brother, jesteś. Small brother jest. Small podkreślenie brother, podkreślenie. Czyli mój nick z Skypa. Czyli błędnie napisany pseudonim, jest z dużej litery, czyli błąd ortograficzny, bo nie zaczyna się od dużej litery w środku zdania. Jest skończonym idiotą, powinien być przecinek, kropka nawet. Masz może 17 lat, przecinek powinien być, a nie ma, a kozak z niego. To zdanie jest w ogóle bez sensu. Small Brother jest skończonym idiotą, masz może 17 lat, kozak z niego. Gato, Jak poznasz zasady ortografii i nauczysz się pisać z sensem, to możemy pogadać. A dokończę w sumie już i zadedykuję ci piosenkę. Klatką jest twój mały pokój, jak z, przecinek powinien być, jak zaznasz prawdziwego życia, przecinek powinien być zacznij żyć. Potra przecinek. Potrafisz tylko mówić o tym, co byś zrobił. Przecinek. Zacznij działać. Dobrze, Gattu. Zacznę działać, jak ty zaczniesz pisać um, zgodnie z zasadami ortografii i innymi zasadami językowymi, ale odpowiedziałem ci. Mam 18 lat. W przeciwieństwie do ciebie, który poza bluzganiem nie umiesz nic innego, robię wiele. Efekty zobaczysz za kilka lat. Jak upadnie ZUS, tak między innymi. No, a teraz gad dla Ciebie piosenka Martina Lechowicza pod tytułem Kretyni. Nie mam już siły do Was, debilów. Hmm. Widziałem go na ulicy i w telewizji był, i w szkole, choć siedziałem z tyłu. Całe moje życie Zawsze tuż obok był żył jeden z miliona kretynów. I ty nieznany kretynie, irytujący jak mucha, Wolałbym już paść świnie, niż twoich bredni słuchać. Czy ktoś wątpliwości ma Wystarczy przyjrzeć się ich twarzą Inteligencja muła I wyobraźnia pchły I jeszcze słuchać siebie każą. I ty, kretynie z PiSu Weź swoją brzydką żonę Wyjedź do Trypolisu Z biletem w jedną stronę i ty krety nie Co mózg gdzieś ci się zgubił. Piosenka mniej niż zero, Właśnie o tobie mówi. Nie przeżyć upojnych kilka chwil Zagłuszyć rozum w teleszumie Spłaszczy mu mózg reklama Albo z lektorem film Bo czytać nie za bardzo umie I ty przed telewizorem Wraz z całą tą widzów hołotą Dziś jesteś bezmyślnym matołem A jutro będziesz idiotą Gównicy YouTube, dnem debilizmu są. Kretyństwo rzadko spotykane tam jest. Co za burde! Analfabetyzm wtórny i w każdym zdaniu błąd. I myślą nieskalane. I ty, nie z YouTube, co rozum ci w spodniach zwisa. Znajdź wannę i się w niej utóp. Naucz się czytać i pisać. I ty, nie z YouTube, zrozum ci w spodniach zwisa. Znajdź wannę i się w niej utup. Naucz się czytać i pisać do cholery. Wasza za mnie komentarz do mnie następny. Czasem mi się wydaje, że Martin jest normalnie geniuszem, jeśli chodzi o teksty, bo no bo pasuje to do Gattu, ale ponieważ cenię sobie krytykę, to cię nie zbanuję, komentuj dalej, będę ci odpowiadał, co będziemy tak się e, gryźć wzajemnie. No, jeszcze była niejaka Pink Bad Girl. Um, nie no, Raduś. Świetna stronka, tak samo jak i poprzednia. Więcej samodzielności i będzie ok. Eee, fajny głosik oraz pomysły na nagranie. <śmiech> Pozdrawiam. <śmiech> I czekam na kolejne nagrania. No to jest. Chciałaś, to masz. Eee, więcej samodzielności. No ale ja to wszystko... Z podcasty robię sam, tylko stronę mi robi Kamil, którego pozdrawiam i który za chwilę będzie ten... E, za chwilę przeczytam jego komentarz. Fajny głosik. Ech, no, no nie bardzo. Pojawił się też niejaki Carl Johnson 234, e, czyli gościu z e, tego... BTSan Andreas Eee, przepraszam eee, Chory jestem, to mi wolno Spoko, podcast, tylko muzyka może troszkę zbyt rozpraszająca To już zmieniam eee, no mówisz masz Chciałeś spokojniejszą muzykę to będzie może to tylko ja. Co, tylko ty jesteś muzyką rozpraszająca? Muzyka rozpraszająca? Nie no, tylko jedno ale. O swój podcast się nie martw. Nie przywalą się do ciebie, ponieważ ty nie nadajesz materiałów audiowizualnych. Eee, czytaj wideo. <śmiech> A tylko to obejmuje ta ustawa. Ucierpieć mogą blogi, podcasty, na przykład Kominka. Nie słucham podcastu Kominka. Ale chyba zacznę, skoro warto. I to był komentarz do odcinka 11: cenzura internetu. No i otóż, publikuję wideo, chociażby filmy z Minecrafta czy Czarny Piątek. Ale i tak mam to w dupie, i podziemie będzie na tam licencji darmowej zawsze. I nie będę piękne wszystko, tą Unię i wszystko otwarcie. I przepraszam za wulgaryzm, ale po prostu już my ta cenzura i obecne rządy tak wyprowadzają z równowagi, że nie potrafię się powstrzymać. Normalnie Tusku! To dupy z taką robotą! Właśnie, wypieprzaj stąd jak najdalej. <słuch> Dobra, następne komentarze. Powrót do słynnego gattu, który w ogóle na tej stronie to chyba sobie reklamę zrobił. E, do odcinka 10 o zapomodze. Ty chyba nie wiesz o czym mówisz. Straciłem przez ciebie 5 minut życia na słuchanie tego czegoś. To coś, to był podcast, to jest podcast i jeśli nie wiem o czym mówisz, to wytłumacz mi może. Będzie łatwiej powiedziałem Krytyka owszem, ale konstruktywna. Dlatego takie komentarze typu nie, wiem, nie wiesz o czym mówisz albo nie zgadzam się e, są dla mnie gówno warte. Natomiast, uwaga, komentarze ty chyba nie wiesz o czym mówisz, ponieważ i wytłumaczenie wasze coś dla mnie znaczą. No... A tak w ogóle, gatu, jeśli nie odpowiada ci mój podcast i sądzisz, że poglądy, nie wiem, lewaków są dobre, czy coś, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Tam do lewaków, to wiesz. To biegnij do nich! Wypierdalaj! No, po prostu, jak się nie podoba, to wyjdź. Aczkolwiek możesz komentować śmiało, najwyżej będę cię olewał i kolejny komentarz odwyk, e, reklama trzecia TV e, niejaki kaszel kto to może być hm. nie wiem, ten człowiek chyba tą stronę napisał chyba tak ta reklama to czysta zaje fajność. nie będę klnął <coughs> next target New advertisement for podziemię podcastu. Uh, there will be new advertisement for podziemie podcastu, but I must be... tam zdro Jak wyzdrowieję. <laughs> Bo tak, w tym stanie to ja nie dam rady. Chociaż mógłbym taką reklamę chorą zrobić, ale nawet byłoby wiarygodne tam, prawdziwe, ale mi się nie chce, trochę chyba. Chyba jestem chory. No, to teraz odnośnie podsumowania wszystkiego tego, co się dzieje w koło i mojego stosunku do tego. <śmiech> Martin Lechowicz, jak Mariański Rów, taka piosenka by completely unprofessional. Uczył mnie raz pewien wujo, że mam krzyczeć prać z komórą Bo wuj polską polityką bardzo się przejmował Więc mu mówię, słuchaj wujek, po co ty się tak przejmujesz? Daj spokój, bo ci grozi psychiczna choroba jak stwierdził, że młodzieży już na niczym nie zależy że ten komu wszystko jedno ten ojczyznę zdradza rzekłem młodzi chcą se pożyć czemu ma ich to obchodzić czy to będzie czarny czy czerwony ich okradał. a jeśli chcesz mnie za to oceniać to mam ci jedno do powiedzenia W szliwe noce i w pogodne dni Wisi to mi, wisi to mi Głębiej niż robu marjańskiego dno Mam w dupie to, mam w dupie to Mam w dupie to, mam w dupie to I mnie karciła w szkole, że się lenie i bazgrole Zamiast skupić się na lekcji, na krześle się kiwam Ona chyba zwariowała, po co ja się mam tu starać Skoro wiem, że do niczego mi się to nie przyda Możą mi tu mówić wierszyk o tym, kim był Mieszko pierwszy Lub przyglądać się młodego Wertera kłopotom Gdybym ja miał swoją wiedzę czerpać stąd, że tutaj siedzę Byłbym dobrze wykształconym kompletnym idiotą Gdy mnie zmuszano, by w szkole siedzieć Pełnie szczerze Mogłem powiedzieć W burzliwe noce I w pogodne dni Wisi to mi Wisi to mi Głębiej niż rowu Mariańskiego dno Mam w dupie to Mam w dupie to Mam w dupie, to mam w dupie. To. Przyszedł do mnie korwin, Mikke, Rzekł, pan jesteś buntownikiem. Weź pan napisz, mistrzu, pioseneczkę o agentach. Rzekłem. Mimo, że go lubię, pan wybaczy, że odmówię. Niech mnie przed tą tematyką broni boska ręka. Kowin mówi, ach, nie wierzę, no to chociaż o Hitlerze, że za jego okupacji było mniej podatków. Mówię, chociaż jest to prawda, metafora zbyt odważna, jest tak samo pożądana jak dziura na statku w kadłubie. Na Titaniku. A jeśli chodzi o temat agenci. To powiem Panu, jak bardzo mnie kręci. W burzliwe noce i w pogodne dni, wisi to mi, wisi to mi. Mniej niż robu mariańskiego dno, mam w dupie to, mam w dupie to, mam w dupie to, mam w dupie. Więc masz dobre chęci I tą chęcią chcesz mnie wkręcić W jakąś rzecz, gdzie będę pionkiem Na twojej szachownicy Daruj sobie, powiem szczerze Bo ja tylko to w co wierzę Robię wszystko pozostałe Mam zaś w odbytnicy Więc na tarczywy Nie bądź albowiem Z góry wiadomo Już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 Wisisz mi Ty, wisisz mi Ty, głębiej niż przepaść w oceanu dnie. Mam w dupie Cię, mam w dupie Cię, mam w dupie Cię, mam w dupie koniec już. No, koniec. Haha, ha, nie spodziewaliście się takiej dobrej jakości. E, otóż ja też, nie? O, teraz... Nie, dobra, muszę wzmacnienie dać. Otóż przypadkowo nacisnąłem pauzę, bo mi się tam sześciówka popieprzyła i tego. I ustawiłem tak, że słychać mnie w dwóch głośnikach. Haha. No, to przeczytam wam teraz pewną rozmowę na GG. W sumie kolejną część z serii, które już czytałem. Pierwszą sam, drugą z osobliwą. I teraz sam znowu. I ponieważ mnie gardło boli i nie będę za bardzo <coughs> manipulował głosem, to zmienię to programem. Także wybaczcie mi, jak coś wyjdzie nie tak, bo się tym nie zajmowałem. Ty głupku, ty. No i co mówiłeś, że nie zdam matury ustnej, a ja już na studiach jestem. Mówisz, że wsadzili cię do zakładu zamkniętego i mówili, że jesteś na studiach? A na ustnym co miałeś, francuski? Jesteś debilem i mi zazdrościsz, a laski to ty tam robisz w tej hucie swojej. Nie pracuję w hucie. No to w mleczarni. Nie. To gdzie, w rzeźni teraz? Byłeś w sumie blisko, jestem drwalem. O nie oszukuj ty debilu głupi, jak lasem jak w Warszawie lasu nie ma. Co kur Drwalem. Boże. I ty mówisz, że studiujesz. Boże, widzisz, że nie gzmiesz. Ty prostaku pozbawiony matury. Wiesz co, ty jesteś gorsza niż Renata Beger, a może to twoja stara? Jak śmiesz mówić, że moja mama gra w filmach porno. Zobaczysz, pobiją cię za to moi koledzy. Eee, proszę, przestań. Wiesz, że brzuch mnie już boli? To dobrze, ty chuj. To jakieś nowe słownictwo było w mojej mis. Nie, kretynie, w nowej mi zdają fajny naszyjnik. Jak można takich rzeczy nie wiedzieć? Trzeba być ograniczonym. A no fakt, w końcu ty, ty to ty tu masz maturę i jesteś studentką, jak sama pisałaś w opisie, a ja tylko jestem robotnikiem. A co, nie podoba ci się coś? Powinnaś napisać studentką. Ty mi tu nie mów jak miałam napisać, bo ty matury nie masz, a ja mam. I nawet studiować będę w WSHIP. Nie, może być. O cholera. A właśnie, że może być. Wyższa szkoła chutnictwa i prasy? <laughs> Mój kolega Zenon, który pracował ze mną w hucie, był kierownikiem zmiany w tej po tej szkole. O, ty debilu, ty. To jest wyższa szkoła handlu i prawników i jest na pierwszym miejscu w rankingu Filipinki. O, jak tak to przepraszam. No to licz się ze słowami. A wiesz, nawet nie wiedziałem, że takie gazety dla upośledzonych robią takie rankingi. Sam jesteś. A robią. Trzeba wiedzieć, co czytać. No tak. A jedziesz na obóz brawo w wakacje? Jak to? To jest taki? O Boże, a ja nic nie wiem. No k***a, proste, że jest. Wyrażaj się, debilu. Ale że nie wiesz, że jest? Wstyd, Karolina, wstyd. Ej, no to powiedz mi co i jak to będę na topie wśród kumpel. Taki świetny obóz w Ciechocinku, tam gdzie dom zdrojowy. Ale to niemożliwe. Dlaczego ty wiesz, a ja nie? No bo ja mam przed sobą numer Brawo, który będzie w sklepach za dwa tygodnie. Bo Zenon ma znajomości w redakcji. Ale jak to? Normalnie. Ma znajomości i będzie ten obóz. Będzie kosztował tysiąc złotych. Powinnaś pojechać. Jezu, oczywiście, że pojadę. No ja myślę. Tym bardziej, że wyjazd sponsorowany jest przez Hutę i Danon. Ty bydlaku, jak mogłeś mnie oszukać? Na kogo ja teraz wyjdę? Na idiotkę wyjdę. Wysłałam koleżance smsa, zabiję cię za to. Nie wyjdziesz, nie martw się. Tak myślisz? Tak, przecież ty już jesteś idiotką, więc spokojnie, nie martw się, koleżanki to zrozumieją. Wiesz co teraz zrobię? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Ale i tak ci powiem, oskarżę cię o oszczerstwa, mam dowody. Ja proponuję, żebyś wystąpiła w programie Rozmowy w Toku w odcinku pod tytułem Obóz, którego nie było. Ty śmieciu. Ja się tylko tak zastanawiam, dlaczego się do mnie odzywasz, przecież mnie nie lubisz. Chcę, żeby cię ze żarła zazreć, że ja jestem studentką, a ty nikim. Słuchaj, ja mam pensji podstawowej 1500 zł netto i za każde zrąbane 100 drzew, dodatkowo bonus 300 zł, oraz salami węgierskie, a ty mówisz, że jestem nikim. To gówno jest. Oj, mylisz się, salami bardzo dobre. Ty kretynie, co ci posalam, jak ja po tej szkole będę handlowczynią? E no żeby stać za ladą w warzywniaku, to aż musisz taką szkołę kończyć. No fakt. W twoim przypadku chyba to konieczne. Jakiś ty głupi. Ja będę robić biznesy w Unii. O, chowaj nas, panie. A w ogóle to głosowałaś za Unią czy przeciw? Pewnie, że za Unią, bo będą perfumy tańsze. Wiesz, do tej pory byłem przeciwnikiem, ale po twoim argumencie już jestem euroentuzjastą. No bo ty głupi jesteś. Ty się tą siekierą w głowę walnij. Ja byłem przeciw, bo chłopakom hutę zamknął. Ale mi będzie lepiej, bo jak będą zalesiać, to, będę więcej, to będzie więcej bonusów. Gówno będziesz miał. Wiesz co, znudziła mnie już rozmowa z tobą. Odezwij się we wrześniu. Opowiedz jak było na obozie, brawo. Spadaj, nie będziesz mi rozkazywał. No, i to jest już koniec rozmowy i koniec odcinka. Na koniec jeszcze kawał. Kurde, trzy razy koniec powiedziałem. No nic, na, na zakończenie. Kawał. W nocy Kowalski wraca pijany do domu. Żona śpi w sypialni, jest zupełnie ciemno. Kowalski przez chwilę obija się o meble. W końcu zdenerwowany woła. Ty, zoha zacznij narzekać, bo nie mogę znaleźć łóżka. No... Chyba już pójdę, nie? Co tu będę tak sam siedział?